forum logistyczne zostało objęte patronatem honorowym prezydenta Miasta Poznania. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek na Wydziale Inżynierii i Zarządzania. A może na koncert? Znamy kolejnych artystów, którzy wystąpią na Bittersweet Festival. Brytyjski muzyk Robbie Williams został sobotnim headlinerem festiwalu. Wśród ogłoszonych w środę kolejnych artystów i artystek są też Jesse J, Laser, John Trux oraz pierwsi polscy artyści, czyli Mrozu i Sobel. Zagrają obok zapowiedzianych już wcześniej Gorillaz, 21 Pilots, Lordi, Majora, Majora Lazera i Toma. Odela. Druga odsłona Bitter Festival odbędzie od 13 do 15 sierpnia na terenie Poznańskiej Stadeli. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Ja życzę wam spokojnego weekendu i wesołych świąt. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja. No, to na trzy. Raz.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 Aferytm. Witajcie, drodzy słuchacze. Witajcie, witajcie. Witaj Nikodemie. Witaj, Kubo. Zapraszamy Was na dzisiejszy aferytm, który jest jeszcze o widu, zawidu. Tak, o, w jest. Ten sposób. Pierwszy chyba. Zgadza się. W tym roku pierwszy raz było tak, że idziemy sobie tutaj do studia <głos> i jest jeszcze ładnie jasno. No, i, I zobaczyłem go, jak tam rower przypinał i go rozpoznałem, mimo że to było Kim jakieś, on był? Kim on był? No to on był, to był Kuba. A! Tak. I, i, mogłem, I mogłem prawda, własny, własnym wzrokiem organoleptycznie rozpoznać z daleka że to ta osoba. A organologicznie znaczy, że na dotyk przypadkiem? Nie, na no, Dotyk, e, smak? Nie, no generalnie zmysły. Zmysły. Zrok Okej, okej. Wzrok pasuje. Witamy Was jeszcze raz. Dzisiejsze afery poprowadzą... Nikodem Prokopowicz. I Jakub Staw-Budner. Mamy dla Was garść nowości. To nic nowego, ale nowości będą nowe. E <laughs> Będzie konkurs, nie wiadomo oczywiście. Będzie płyta tygodnia, nie wiadomo. Zobaczymy, w trakcie się sprawdzi. Ale Nikodem przygotował coś na pierwszy rzut. Aha, no, no właśnie, no bo ty mi tak tutaj pierwszy rzut, tak, tak bardzo do tego podchodzisz poważnie, że to jest faktycznie jakiś highlight e, aferytmu. No ja oczywiście nie wiem, czy to numer będzie. jeden jest zawsze najważniejszy. Ja nie wiem, no na płytach muzycznych dzisiaj to ta numer dwa jest najważniejszy. Pierwszy to jest jakieś intro. O ile jest intro. O ile jest intro, no nie wiem. Ja bym to potraktował bardziej jako intro i nie mówię, że to jest coś złego, ale coś, co na pewno nie, da, nie nada tonu całej audycji, ponieważ ja mam dzisiaj też takie dosyć hardkorowe propozycje, co myślę, że Kubę ucieszy mniej lub bardziej, a może nie. Hardcore Zależy. punk? Nie, nie hardcore punk, ale sludge metal na przykład, więc to może być coś, coś dosyć cięż, ciężkiego, cięższego, przynajmniej niż puszczam zazwyczaj. Ale zaczniemy sobie od singla... Isobel, czyli y, amerykańskiej wokalistki, artystki muzycznej, która gra przede wszystkim indie folk, indie pop, ale także i wchodzi na grunt indie troniki, o czym możemy się przekonać na undercover. i jej singiel Undercover. No, było to przyjemne rozpoczęcie i koniec przyjemnych utworów na dzisiaj, bo już w konkursie mamy nazwy, które y, sugerują, że będzie to coś hardkorowego, ale to zaraz przybliżymy. A będzie zdecydowanie mocne ujęcie. Będzie konkurs, moi drodzy, i będzie koncert związany z tym konkursem. Albo na odwrót. Co za, co za niespotykana sprawa, nie? Rzadko mamy konkurs kursy w ogóle w aferytmie, a tym bardziej w ogóle na jakieś koncerty. Co ty opowiadasz? No. Często są... <laughs> Nie wykryłem ironii. Nie wykryłeś. To no. dlatego, że... To dlatego, że pierwszy kwietnia już minął i cały, cała twoja jajcarskość jaj została wyzerowana. Prysnęła. Prysnęła. Muszę się uczyć. Znowu nałado naładować. A ją. gdzie najlepiej się nauczyć jajcarskości, jeżeli nie na metalowym koncercie? Ja to czasem idę na taki e, metalowy koncert, na takie wojenie i niektóre zespoły chcą tak bardzo być true, tak bardzo mm -hmm. tam jeszcze dołożyć, że to czasem wygląda i brzmi absurdalnie i ja wtedy uczę się jej carskości właśnie. Czy tak będzie na koncercie, Pan Optikon oraz zespołu Sanken? Sprawdźcie sami, moi drodzy. A będzie też Pani Optikon? Czy tylko? <laughs> czy tylko Pan Optikon? <laughs> pan Optikon to jest w ogóle utwór Petera Gabriel'a, więc może się zainspirowali. Będą, Albo będą Renifery? <laughs> Jeden Renifer jest tutaj na plakacie tego koncertu. O! To ciekawe. Więc możliwe, że będą gdzieś tam. O, słyszysz? Święty Mikołaj. No, dzwoneczki. Mhm. Mhm. Na samą myśl o Reniferach już zwołujemy tutaj te e, świąteczne wspomnienie, no ale przed nami święta, tylko nie te, o których w tym momencie myślimy. Nieważne. Mhm. Wracamy do tego koncertu. E, Sanken i Ponopticon zagrają 8 to jest w środę, 8 kwietnia oczywiście, mówimy e, o najbliższej środzie. Będzie to w klubie Dwa Progi i na to wydarzenie mamy dla was zaproszenie. Zaproszenia pojedyncze tym razem. Ale jest ich mnogość, mm -hmm. bo aż dwa. Tak, tak, dwie wyjściówki pojedyncze. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać yy, ten konkurs? Yy, no trzeba napisać tradycyjnie SMS na numer 7148, koszt to złoty 23. Najpierw piszemy afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. Yy, ja myślę, że jako, że pan, pan Optikon, pani Optikon, pani Mikołajowa i pan Mikołaj, to ja myślę, że po prostu napiszcie nam jaką najdziwniejszą rzecz napisaliście w liście do świętego Mikołaja. Nie będziemy sprawdzać, czy te historie są prawdziwe, ale fajnie jakby były, ale liczy się też na pewno kreatywność, także, także czekamy na wasze zgłoszenia. Tak właśnie świątecznie, może nie w te święta trafiliśmy, ale... No cóż. no cóż, słuchamy w takim razie czegoś z repertuaru, no wybrałem jednak Sanken, mm -hmm. bo Panoptikon to jednak za bardzo mi się kojarzy z tym Peterem Gabrielem. <grym> Może jeszcze trafiłby mnie ten utwór co trzeba no i by było, że Peter gra w dwa progi, a to, to wcale nie on. Dlatego um, czekamy na wasze zgłoszenia i zostawiamy was w objęciach zespołu Sanken. Sunken, Sunken, tak. to tak. jest próbka tego, co będzie podczas koncertu środowego, na który was zapraszamy. Przypominamy, że mamy dzisiaj dwa bilety do wygrania na to wydarzenie, Sunken i Panopticon. Zgłoszenia należy słać pod numer 7148 w treści SMS-a. Proszę umieścić słowo afera. To jest ważne, bo też dochodziły nas suchy, że niektórzy nie wiedzą, że należy to słowo tak, umieszczać. Tak. I afera. wtedy w ogóle nie przychodzi nam SMS. Mhm. E, no a potem już przychodzi. Ale i tak musicie się <grym przedstawić. <grym Imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Przypomnisz Nikodem? Wstydzisz się go, tak? Nie, nie przejdzie to przez twoje gardło. Nie, no, no wymyśliłeś. No, no to wymyśliłem, to wymyśliłem... Y że, że napiszcie nam proszę co najdziwniejszego zażyczyliście sobie w liście do świętego Mikołaja na święta Bożego Narodzenia jeżeli chodzi o genezę tego pytania to to jest chyba nie będę tłumaczył ale jak, jak byliście przed piosenką, to wiecie o co chodzi. Yy, I co jeszcze? Nie wiem, czy powiedziałeś dwa progi, tak? Dwa progi, ósmy kwietnia powiedziałeś. No to chyba wszystko wiemy. No to przechodzimy w takim razie do kolejnej części, bez której aferytm nie może się obejść. Ja tylko chciałem jeszcze zmienić że ten utwór, którego, który jeszcze w tle leci, mhm. on trwa 10 minut, ale stwierdziliśmy, że tylko próbkę wam puścimy tego, co prezentuje zespół Sanken. No, no to faktycznie płyta tygodnia przed nami. Penthouse. Somewhere a New Moon to nasza płyta tygodnia. Jest to puławski zespół złożony z muzyków, które wcześniej tworzyli w formacjach The Black Days, Elvis The The Feral Trees oraz Jack Sand. I jeżeli chodzi o ich brzmienie, to jest ono naprawdę ciekawe, ponieważ łączą różne fuzje rock'n'rolla, soul'u, funku, alt rocka. Dodają do tego klimat retro z lat 60. I jak sami piszą, podają to w mrocznej, dusznej oprawie. Nie umiem sobie wyobrazić za bardzo tego brzmienia, ale jestem całkiem zaintrygowany i myślę, że, że będzie to ciekawy wybór, ale co jeszcze można powiedzieć? Jest to ich drugi album i jak sami piszą jest poszukiwaniem pioruna zamkniętego w butelce i drogą na swój własny księżyc. Zawarte w nim jest spojrzenie na szerokie spektrum gatunków, bo do tych, o których już powiedziałem, mamy także bardziej specyficzne dark funk, Brooklyn Soul a nawet fragmenty Afrobitu czy Bluesa no nie wiem, no myślę, że, że trzeba, trzeba tego posłuchać, nie wiem czy Kuba chcesz coś jeszcze dodać? Ja chcę posłuchać ja chcę posłuchać <śmiech> Penthouse ze swoim albumem Somewhere A New Moon i utwórności tytułu tytuł When Afternoon Dies you yeah. Z, czyli zespół Penthouse i ich płyta tygodnia płyta, ich płyta, nasza płyta tygodnia Somewhere a New Moon to właśnie wybrzmiało kiedy popołudnie umiera to w zasadzie teraz, w tym momencie popołudnie <grym> umiera i, i zamienia trochę, się w wieczór e, ładny Aha. wieczór, wiosenny wieczór Ładne. i głęboki głos pana wokalisty bardzo, tak. tak jak zresztą wspomniałeś tak gotycko brzmiał. Mm -hmm. Dobrze, to w takim razie dla odmiany. Zmienimy trochę klimat, zostawimy płyty tygodnia i niespodziankę na przyszły tydzień, bo inna płyta oczywiście będzie na tym miejscu. Ja natomiast chciałbym wam zaprezentować muzykę w języku hiszpańskim. Też mam, chyba. Tak? Też no mam, to no? co za zbieg okoliczności. Chociaż nie wiem, boję się, że to, to będzie język portugalski i wyjdę na ignoranta teraz. <grym> ale, ale wydaje mi się, że to język hiszpański, no. E, utwór El baile de los que sobran, co oznacza taniec tych, którzy zostali pozostawieni, pominięci, mhm. jakoś tak. E, utwór, który jest wzięty, że tak powiem, z soundtracku e, serialu disneyowskiego Dear Killer Nanines i został wykonany przez e, zespół The Warning z Meksyku, trzy meksykańskie siostry, które już zapewne znasz, bo e, niejednokrotnie prezentowałem tutaj u nas w mm -hmm. audycji ich e, repertuar, ale chyba jeszcze się nie zdarzyło, żeby śpiewały w swoim rodzimym języku. Dlatego teraz e, zmieniamy to i posłuchajmy, jak brzmi zespół The Warning w utworze El Baile de los que sobran. No to zespół The Warning w utworze El baile, de los que sobran wzięty z e, serialu. Z serialu, który na język polski został przetłumaczony jako dziecko kartelu. <grym> Dear Killer na nies, e, po hiszpańsku i angielsku w sumie. A przeczytałem mm -hmm. w tym momencie, że w serialu fabuła opiera się na tym, że syn Pablo Escobara został wychowany przez płatnych zabójców no i dziedziczy nie swoją wojnę. <grym> I do tego taka miła muzyczka. To jest właśnie Disney, kiedy ma sobie skojarzyć kraje e, Ameryki Południowej z czymś innym niż e, z przestępczością. No tak, ale są z jeszcze wąsy, wąsy, prawda? No tak, jeszcze, no nieważne. Jest ty... wąsacz, on mm -hmm. się zna na komputerach na pewno. Tak, i dobra, nieważne. <śmiech> e, nie no, to tak, tak, tak, było to, było to miłe. E, ja teraz mam propozycję troszkę mniej miłą, ale tak, że będzie hiszpańskojęzyczna, już się upewniłem, muszę odbić piłeczkę. Mowa tutaj o zespole Tiodio jest to zespół z Chile, z Santiago konkretniej i nagrywa on coś w rodzaju postroka, art-punku, fuzję właśnie tego typu klimatów jest właśnie tak jak słyszymy bo już utwór zaczyna lecieć w tle momentami spokojnie, momentami to się naprawdę rozkręca, co też zobaczymy no i teraz tak mowa tutaj o ich debiucie, czyli niedawno powstałym albumie, który nosi tytuł, nie przeczytam go po hiszpańsku, bo nie chcę skaleczyć, ale w tłumaczeniu to jest Zbóżmy niebo także naprawdę ciekawy tytuł no i jeżeli chodzi o utwór, który wybrzmi, to będzie to self-titled, czyli Tiodio Tiodio. Es un silencio espectros de <śpiewanie> la voz humana, de las orejas de la materia en el vértice de lo dramático. Cruzando lo milenario Me hacían desde el vértice los pueblos y sus látigos y sus yugos. Es el cráneo de los Neandertal y esqueletos que recuerdan lo abandonado. Entre cavernas inmemoriales y las LH de los siglos. social de los grillos es el azote de la humanidad en la sepultura y los ataúdes en la tumba del niño en donde florece el rosal y el amor no todavía que posee sauce que posee robles, que posee zafiros que fue estrellado un uchwalą, oro, elu atardecer, que siempre jest terrific. Elu, ser que siempre Tak, tak, I y la angustia para ahí, en la tumba del niño, en donde florece el rosal. Tiodio, Tiodio i utwór Tiodio, Tiodio z albumu Zburzymy Niebo. Eee... Tak, to, to było intensywne i to było hałaśliwe, jak sam, sam Kuba, wspomniałeś. No ja lubię takie klimaty, dlatego też bardzo do gustu mi przypadł ten debiut. No dobra, no to w takim razie czekam na twoją propozycję. Odbij piłeczkę, puść coś albo hiszpańskojęzycznego, albo hałaśliwego. Nie masz innego Nie, wyboru. Właśnie ja się przeciwstawiam tym normom. Złamiemy trochę te konwencje, żeby nieco uspokoić nasz klimat aferytmowy. Wybrałem na ten moment utwór polski, nie hiszpański i utwór spokojny, a nie mocny. Jak przeczytałeś już na monitorze wcześniej u mnie, będzie to zespół Przebiśniegi. Mm -hmm. Z tego zespołu zapraszamy tak na antenie, jeżeli nas słuchają, gitarzystę zwłaszcza. Ale nie, no to nie, jego nie? mlecze. A, mlecze I miał ty... być. No nie, no dobra. Ale Przebiśniegi też zapraszamy. Przebiśniegi też i gitarzystę też zapraszamy z Przebiśniegi. Okej. Okay. To... Long story short Nikodem mi powiedział, że... Ale dlaczego ty mnie ekspozujesz? A, to nie, to nieważne nie nie. Coś powiedzieliśmy, tak, ale coś słuchacze powiedzieliśmy. nie będą o tym wiedzieć I Kuba, I Kuba w ogóle pomylił fakty I chciał mnie skompromitować A jednak, tak, jak nie, się. Udało się. nie udało się Wybrnąłeś z tego obrononą ręką Ciekawe, czy w Egipcie również były takie sytuacje, bo przyszły, następny utwór nosi właśnie tytuł Egipt i będzie on grany przez zespół Przebiśniegi. Nie mlecze, nie mylimy. Nie mlecze. Przez Przebiśniegi, czyli mhm. polski, warszawski zespół, który no, w zeszłym roku. To było w zeszłym roku. Nie, już dwa lata temu wydał swój debiutancki album, Letnie Myśli. On był chyba nawet naszą płytą tygodnia. Ja go wymieniałem wśród najlepszych albumów tamtego właśnie roku. No i od tamtego czasu parę singli wyszło, wyszła epka. No i jednym z tych singli, najnowszym, jest właśnie utwór zatytułowany Egipt. I'm sorry. brzmi Egipt w wykonaniu grupy Przebiśniegi. W tym zespole jest trójka śpiewaczy, śpiewaków, osób śpiewających. To jest Markus tak śpiewa, Jan i Joanna śpiewają. Mhm. Tylko perkusista nie śpiewa. Z tego co mm. wiem. A może śpiewa tylko, że pod nosem, a nie do mikrofonu. Śpiewa, ale na poza anteniu. Tak jak my. Tak jak my. E, ja nie znałem tekstu tej piosenki, dlatego nie śpiewałem jej, ale może się nauczy nam następny raz i wtedy coś wyjdzie z tego. Tak? E, no nie, no to, to ja w ogóle tutaj sabotuję chyba trochę ten aferen, bo zawsze Kuba było od tego, że, że te, te takie cięższe gitarowe brzmienia wprowadzał. Ja teraz znowu z bombą... E, no, ale, ale cóż, mam nadzieję, że nie uciekniecie, bo, bo chodzi tutaj o nowy album Neurosis. Dosyć, wydaje mi się, głośne wydanie, nawet dla osób niesiedzących w takiej muzyce, będzie to sludge metal. Chociaż nie tylko, o czym też zaraz wspomnę parę słów. No, ale, ale wydanie naprawdę duże, ponieważ są oni właściwie legendami tego typu brzmień w latach 90., 96. rok, na przykład album. Through Silver and Blood Through Silver in Blood, przepraszam to jest e, naprawdę takie, taki już cult classic, można powiedzieć. E, no i po 10 latach, po 10 latach ponieważ ostatnie było Fires Within Fires w 2016 roku e, niespodziewanie e, pojawiło się An Undying Love for a Burning World czyli album tak naprawdę konceptualny, opowiadający o tym no właśnie co jest w tytule o tym, że świat płonie, ale my go na Nadal kochamy. Jest to dosyć może przykry, ale pozytywny przekaz, zwłaszcza jak na tego typu muzykę, no ale nie, nie od dzisiaj wiemy, że metale mają często piękne wnętrze poza, poza, swoimi, poza swoją aparycją i energią, która może niektórych przytłaczać. Hmm. No tak i jest tutaj nie tylko metal, bo jest też post-rock, także jest jakiś industrial elektronika, ale co by więcej mówić, trzeba posłuchać, utwór będzie nosił tytuł Mirror Deep, proszę się nie przestraszyć. Neurozis i Mirror Deep. No to było, to było ciężkie, trzeba przyznać. Mocne. Mocne. Trochę ciężaru dołożyłeś No do to ty teraz znowu coś, coś leciutkiego. No, ja muszę balansować. No, i w później, takim razie. później tak będzie, że to, że to nikodem jest tym psycholem na piątkowym <coughs> aferytmie, który po prostu. A jest zupełnie na odwrót. No niekoniecznie, no ale to <coughs> różnie bywa, ale dzisiaj jest zdecydowanie ty, ty, ty bezpieczniej. Tutaj. Proszę Państwa, musimy zachować balans mm -hmm. i zdrowy ro umysł, <coughs> rozsądek. Zdrowy <coughs> umysł. <coughs> zdrowy umysł. <coughs> Również e, na zdrowy umysł. Najlepszy jest oczywiście Peter Gabriel, który ma najzdrowszy w ogóle umysł ze wszystkich. Dlatego wypuszcza swoje single z nowej płyty zawsze, kiedy jest pełnia. Ostatnio była pełnia, więc y, jest i nowy single. I będzie to wesoły utwór, utrzymany w takim y, szybszym rytmie ale nie tak szybkim, jak na przykład Dragon Force by grał. <laughs> yy, czyli po prostu taki yy, utwór na pobudzenie, a równocześnie na zachowanie zdrowego balansu. Słuchamy. On these waves Are coming down the line The things that drive the way you feel They are all hidden in the cold One place left to fall. To Peter Gabriel na pokrzepienie wszystkich serc, które zostały urażone e, mocnym ujeniem dzisiejszego wieczoru. Utwór o tytule Till Your Mind Is Shining z płyty, która nadejdzie. A nadejdzie, jak już się skończą single. E, no i wypuszczane są one co pełnie, więc e, kiedyś się muszą skończyć. E, Dobrze, dobrze. No ja teraz znowu y, tra tradycyjnie właśnie dzisiaj dla odmiany mam coś miłego ku y, pokrzepieniu serca mamy Kuby, y, która została troszkę no, poczuła się zdegustowana moim ostatnim wyborem, <laughs> bo, bo mowa tutaj o singlu My New Band Believe, czyli zespole Camerona Pink Pictona. On właściwie ten zespół tworzy trochę samodzielnie, bo nagrywa głównie i koncertuje z muzykami sesyjnymi. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ponieważ jest to single zapowiadający debiutancki album noszący tytuł My New Band Believe, czyli self-title i sam utwór nosi tytuł Love Story jest bardzo bardzo przyjemny i, i można w nim w, przy nim wpaść w wielkopiątkową zadumę My New Band Believe i Love Story, ich nowy singiel zapowiadający safe titled album, który pojawi się już za tydzień. Był to przedostatni utwór w dzisiejszym Aferytmie. Myślę, że moja mama doceniła i życzy naszemu zespołowi, a także słuchaczom Wesołych Świąt. Ja się oczywiście podpisuję naszemu pod... Naszemu zespołowi? Tak, zespół ja nie, Nikodem wiedziałem. i Jakub. Okay. Zespół prowadzących. No zaskrimuj. Przestań. My również życzymy wam Wesołych Świąt. Przynajmniej ja. Smacznego jajka. Niech zajączek będzie bogaty, mhm. no i oczywiście rodzinnych, spokojnych świąt w dobrej atmosferze, mhm. odpoczynku również mokrego dyngusa. Na koniec dzisiejszego aferytmu, zanim rozwiążemy konkurs, a rozwiążemy go już na poza anteniu, dlatego do zwycięzców odezwiemy się drogą SMS-ową. E, chciałbym jeszcze puścić jeden utwór, no i będzie to Kawałek Wasted od grupy Highly Suspected. Więc nieco bardziej energiczny i rokowy utworek na sam koniec, a my żegnamy się. Jak Stav Budner, było mi niesmiernie miło zaserwować wam muzyczną kolację i... Nikodem Prokopowicz. Dziękujemy za uwagę, no i słyszymy się już niebawem. Prawdopodobnie za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.